I co? Raz buraczek, nieboraczek Zaczerwienił się jak raczek Toż gałgaństwo jest niezwykłe Żeby robić ze mnie ćwikłę I ucierać razem z chrzanem Nie, to wprost jest niesłychane Na to chrzan, choć był utarty Z gniewu zgorzkniał mnie na żarty I powiedział w irytacji Nie rozumiem, z jakiej racji Jakiś burak za pięć groszy przy mnie tutaj się pan Burak swoje, a chrzan swoje zapeżyli się oboje Nie wiadomo kto ma rację A tu czas już na kolację Więc przy stole goście siedli I do mięsa ćwikłę zjedli Nie ma chrzanu ni buraka Ot i cała bajka taka